O podatku od kupna sprzedaży np. samochodów podatek od spadków i darowizn zlikwidował wbrew pozorom reżim PiSu, a nie P.O. Był to krok we właściwym kierunku, a krok decydujący to likwidacja podatku od spadków, darowizn i... W ogóle wszelkiej wymiany typu kupno-sprzedaż, bo niby dlaczego reżim miałby pobierać podatek od Kowalskiego gdy ten sprzedaje dom Wiśniewskiemu i po raz drugi, jeśli panowie się rozmyślą i Kowalski zechce sobie ten dom odkupić, wszystkie tego typu podatki hamujące swobodny obrót towarami nie powinny być w żadnym wypadku utrzymywane ani wprowadzane. Są zbędne i bardzo szkodliwe. Mogą one na przykład powodować, że Kowalski nie zamieni się z Wiśniewskim na dom choć obydwu byłoby po zamianie bliżej do pracy ich istnienie jest usprawiedliwione wyłącznie chciwością czerwonych gdy ktoś coś kupuje musi wyjąć pieniądze i wtedy władzuch na haps i część pieniędzy konfiskuje dokładnie tak jak postępuje właściciel Meliny przy grze w pokera gdy na stole leży duża pula to zabiera z niej parę złotych na pokrycie kosztów założenie jest proste Przegranym wszystko jedno zdobywca puli i tak będzie zadowolony. Są to bardzo złe podatki, można natomiast otrzymywać podatki od posiadania, Na przykład podatek od nieruchomości, byle niewielki, jeden myślnik, 2. Podatek taki ma dobrą stronę, skłania do nieprzetrzymywania nieużywanych nieruchomości. Z tych samych powodów można podatkować kapitały nie zyski z kapitału lecz po prostu kapitał. I znów, podatek musi być nieduży taki sam jak podatek od nieruchomości. W przeciwnym razie ludzie zaczną trzymać oszczędności w skarpetkach lub zakopywać złoto pod jabłonką. To samo dotyczy podatku od samochodów. Nawet dwa od samochodu wartego 50.000 zł to raptem 100 zł. Z tych pieniędzy powinny być pokrywane koszty policji drogowej oraz policji szukającej skradzionych aut. Natomiast wszystkie podatki od przewłaszczenia WON na śmierdnik historii, równe, równe równe równe równe równe ps. Przypominam na wszelki wypadek, że mówimy o systemie podatkowym w wolnej Polsce. Teraz, gdy VAT i akcyza są nam narzucone przez naszych okupantów, żadne inne podatki nie są nam potrzebne.